Rozdział piąty. A potem widziałem na prawicy tego, który siedział na stolicy, księgi napisane wewnątrz i z wierzchu, zapieczętowane siedmioma pieczęciami. I widziałem anioła mocnego, który głosem wielkim opowiadał, któż jest godzien otworzyć księgi i odjąć pieczęcie ich? A żaden nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć ksiąg, ani na nie patrzeć. Jan wtedy bardzo płakał, iż żaden nie był znaleziony godnym, aby otworzyć i czytać księgi, ani na nie patrzeć. Wtedy jeden z starszych rzekł mi, nie płacz. Oto zwyciężył ten lew z pokolenia Judy, plemię Dawidowe, aby otworzył księgi i odjął ich siedem pieczęci. I tak patrzyłem, a oto między stolicą i czterema zwierzętami i między starszymi baranek, stojąc jako zabity, mając siedem rogów i oczy siedem, które są siedem duchów bożych posłanych na całą ziemię. Ten przyszedł i wziął księgi z prawicy tego, który na stolicy siedział. A gdy wziął księgi, te czworo zwierząt i tych czterech i dwudziestu starszych upadli przed barankiem, mając każdy harfy i bańki złote pełne kadzenia, które są modlitwami świętych. I zaśpiewali nową pieśń, mówiąc, godzieneś wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, albowiem zabity jesteś i odkupiłeś nas Bogu przez krew Twoją, ze całego, wszystkiego pokolenia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś nas, Bogu naszemu, królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Wtedy patrzyłem i słyszałem około stolicy i zwierząt i starszych głos wielu aniołów, których było tysiąco Tysiąckroć sto tysięcy i dziesięć kroć sto tysięcy mówiący głosem wielkim. Godzien jest baranek ten zabity. Wziąć moc i bogactwa i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, I wszystkie rzeczy, które w nich są, słyszałem mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi niech będzie błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło Amen, a czterej i dwudziestu starszych upadli na oblicze swoje i chwałę dawali temu, który żyje na wieki wieków.